Rozdział czternasty Alma i Amulek wtrąceni do więzienia Ci, którzy uwierzyli w ich słowa, zostają wypędzeni Ich żony i dzieci spalone na stosie razem ze świętymi pismami Pan przyjmuje ich do siebie w chwale Ściany więzienia zawalają się Alma i Amulek zostają uwolnieni, a ich prześladowcy zabici I stało się, że gdy Alma skończył do nich przemawiać Wielu dał wiarę jego słowom Zaczęli się nawracać i badać święte pisma. Jednak większość z nich chciała zniszczyć Almę i Amuleka, gdyż rozgniewali się na Almę za to, co otwarcie powiedział do Zezroma. Powiedzieli także, że Amulek kłamał im, urągał ich prawu i znieważył ich prawników i sędziów. Byli gniewni na Almę i Amuleka, że tak otwarcie świadczyli o ich niegodziwości, dlatego chcieli ich skrycie zabić. Nie uczynili tego jednak, lecz pojmali ich, związali mocnymi sznurami i zaprowadzili przed naczelnego sędziego kraju. I wielu przyszło świadcząc przeciwko nim, że urągali prawu, ich prawnikom, sędziom i wszystkim mieszkańcom tego kraju oraz, że mówili o istnieniu tylko jednego Boga, który pośle swego syna pośród ludzi, lecz ich nie zbawi i świadczyli o wielu innych rzeczach przeciwko Almie i Amulekowi. A działo się to przed naczelnym sędzią kraju. I stało się, że Zezrom zdumiał się ich słowami, bo on także przekonał się o zaślepieniu ich umysłów, do czego sam się przyczynił poprzez swe kłamliwe słowa I zaczął doznawać udręki duszy, zdając sobie sprawę ze swej winy i zaczął doznawać cierpień piekła I stało się, że wołał do ludzi, to ja jestem winien, a ci mężowie są bez skazy przed Bogiem Zaczął ich odtąd bronić Lecz ludzie urągali Mu, pytając, czy Ciebie także opanował diabeł? Pluli na Niego i wypędzili z miasta razem ze wszystkimi, którzy uwierzyli w słowa Almy i Amuleka. Wypędzili ich i posłali za nimi ludzi, aby rzucali w nich kamieniami. I zgromadzili ich żony i dzieci, zarządzając, że kto wierzy lub kogo uczono wiary w Słowo Boże ma być wrzucony w ogień. Zebrali także ich święte pisma i wrzucali w ogień, aby je zniszczyć. I stało się, że zanieśli Almę i Amuleka związanych na miejsce kaźni, aby byli świadkami śmierci tych, których trawił ogień. I gdy Amulek ujrzał cierpienia kobiet i dzieci trawionych przez ogień, sam także cierpiał i zwrócił się do Almy. Jakże mamy patrzeć na tak okropny widok? Wyciągnijmy ręce i mocą Bożą, która jest w nas, ocalmy ich z płomieni. Lecz Alma powiedział mu, Duch, powstrzymuje mnie od wyciągnięcia ręki, albowiem Pan przyjmuje ich do siebie w chwale i pozwala On, by ci ludzie uczynili im według znieczulenia swych serc, aby sprawiedliwe były wyroki, które na nich wyda w swym gniewie. Krew niewinnych będzie świadczyła przeciwko Nim i z mocą domagać się będzie sprawiedliwości w dzień ostateczny. Jamulek powiedział do Almy Może nas także spalą, Lecz Alma powiedział, niech się stanie wola Pana. Jednak nasza praca nie jest ukończona, nie zostaniemy więc spaleni. I stało się, że gdy ciała wrzuconych w ogień, a także święte pisma wrzucone razem z nimi spaliły się, naczelny sędzia kraju podszedł do związanego Almy i Amuleka, uderzył ich w twarz i zapytał, po tym co zobaczyliście, czy nadal będziecie nauczać ludzi tego kraju, że zostaną wrzuceni w jezioro ognia i siarki? Oto widzicie, że nie byliście w stanie ocalić wrzuconych w ogień, ani też Bóg nie ocalił ich, chociaż byli waszej wiary. I sędzia ponownie uderzył ich w twarz i zapytał, co możecie powiedzieć na swoją obronę? Sędzia ten był jak Nechor, który zabił Gideona i należał do jego wyznania. I Alma i Amulek... Nic mu nie odpowiedzieli. I uderzył ich jeszcze raz, zanim oddał ich strażnikom, by zabrali ich do więzienia. I po trzech dniach przyszło do nich do więzienia wielu prawników, sędziów, kapłanów i nauczycieli należących do wyznania Nechora i zadawali im pytania co do wielu rzeczy. Lecz Alma i Amulek nic im nie odpowiedzieli. I stało się, że ich naczelny sędzia stanął przed nimi i zapytał Dlaczego nie odpowiadacie na pytania tych ludzi? Czyż nie wiecie, że mam moc skazania was na śmierć w ogniu? I nakazał im mówić, lecz oni nic nie powiedzieli. I stało się, że odeszli i rozeszli się, ale powrócili następnego ranka i naczelny sędzia znowu uderzył ich w twarz i wielu podchodziło i uderzało ich w twarz, mówiąc, czy nadal będziecie oskarżać ten lud i potępiać nasze prawo? Jeśli macie tak wielką moc, Dlaczego nie ocalicie siebie, samych? I mówili im wiele w ten sposób, zgrzytając na nich zębami, plując na nich i mówiąc, powiedzcie nam, jak to będzie, gdy zostaniemy potępieni? Mówili im wiele w ten sposób, urągając przez wiele dni. I nie dawali im jeść, aby głodowali, ani wody, aby mieli pragnienie. Zabrali im także szaty, że byli nadzy. I tak pozostawali oni w więzieniu związani mocnymi sznurami. Cierpieli tak przez wiele dni, aż w dwunasty dzień dziesiątego miesiąca w dziesiątym roku panowania sędziów nad ludem Nefiego, naczelny sędzia kraju Amonichach i wielu ich nauczycieli i prawników poszło do więzienia, gdzie Alma i Amulek byli związani. I naczelny sędzia stanął przed nimi, ponownie ich uderzył i powiedział – jeśli macie moc Bożą, uwolnijcie się z tych więzów, a wtedy uwierzymy, że Pan zniszczy ten lud zgodnie z waszymi słowami. I stało się, że wszyscy aż do ostatniego podchodzili do nich i uderzali ich, powtarzając te słowa. I gdy powiedział im to ostatni z nich, moc Boża spoczęła na Almie i Amuleku i powstali. I Alma zawołał. Jak długo mamy to znosić, Panie? Daj nam siłę dla naszego oswobodzenia według wiary, jaką pokładamy w Chrystusie. I rozerwali więzy, którymi ich skrępowano. I gdy ludzie to zobaczyli, zaczęli uciekać, bojąc się, że nastąpi ich zagłada. I stało się, że tak wielki opanował ich strach, że przypadli do ziemi i nie dosięgli drzwi prowadzących na zewnątrz więzienia, gdy ziemia zadrżała potężnie i mury więzienia rozpadły się na dwoje, zawalając się. I naczelny sędzia, prawnicy, kapłani oraz nauczyciele, którzy bili Almę i Amuleka, zginęli pod zawalonymi murami. A Alma i Amulek Wyszli cało z więzienia, gdyż Pan dał im moc według wiary, jaką pokładali w Chrystusie. Uwolnieni z więzów, wyszli z zawalonego więzienia, a wszyscy, którzy tam byli, z wyjątkiem Almy i Amuleka, zginęli. I Alma i Amulek od razu poszli do miasta. I mieszkańcy miasta, słysząc wielki hałas, zbiegli się gromadnie, aby zobaczyć, co się stało. I gdy zobaczyli Almę i Amuleka wychodzących z więzienia, którego mury zawaliły się, ogarnął ich tak wielki strach, że zaczęli przed nimi uciekać, jak kozica z młodymi umyka przed dwoma lwami, tak oni uciekali przed Almą i Amulekiem.